To byli protestanci amerykańscy, oszczędni, a więc chrześcijanie. I sercem, że jesteś katolikiem, ale oficjalnie nie przechodzi do kościoła katolickiego, do kościoła protestanckiego, bo pomyślą ludzie, że ten program jest tylko dla katolików. No to tych, którzy z niego korzystali, Więc to jest program, który Bilwu z pomocą swoich przyjaciół, też żyjących alkoholików, ułożył w oparciu o Biblię. On sam należał razem ze swoją przyjaciół, którzy nawet byli bezsilni, umierający, pod ciężarem alkoholizmu, a potem tak się nie sami się zmieniali. On jeszcze zanim zaczął myśleć w tym programie, dla uzależnionych należał do grup obspolskich. Był, był człowiek modlitwy, e, człowiek związany z Bogiem, niesęcie poraniony, zabijający siebie na raty, tym uzależnieniem strasznym, bo jakieś 20 wykad. Które nic nie dawały, to nie były jeszcze wtedy terapie. To lata te 20, 30. No, odbył dobre słowo, ale no, to trochę za mało. Więc to, to nie da, tak, że on jakoś nagle zaczął układać ten program, nie wiadomo skąd. To był człowiek związany z, z, z Kościołem, z Biblią, z grupami formacyjnymi, protestanckimi w tym przypadku. Biblię znowu tak na pamięć. A ten program może w oparciu. Całą Biblię, Nowy Testament zwłaszcza, a najbardziej w oparciu o list świętego Jakuba. Więc to jest program, który jest zakorzeniony w Biblii. I w centrum jest Bóg. Od trzeciego kroku już prosto, ale to o krokach. W... Zaczniemy już dopiero po mszy świętej. Natomiast to jest tylko wprowadzenie. Więc w centrum jest Bóg. Nie jakikolwiek Bóg, ale o tym wszystko w konferencjach. To Bóg, który się objawił w Chrystusie do końca. Natomiast to tylko tyle tytułem wprowadzenia i moja książka, którą napisałem o tym programie, z zachwytem, ze szczerym zachwytem, widząc ile milionów ludzi na świecie ten program uratował, napisałem tytuł Droga Zwycięzcy. mam trochę egzemplarze ale choć dla wszystkich nie starczy. Ale to już nie się, się na temat. W każdym razie Droga Zwycięzców Kroki, które prowadzą do zwycięstwa, no do świętości ostatecznie i pod tytułem jest 12 kroków nie z tej ziemi. No, nie z tej ziemi, bo, bo one są oparte na Biblii, czyli pochodzą od Boga, no, w sensie opierają się na tym, co Bóg objawił, na prawdzie człowieku, która jest bibli i na zasadach rozwoju. Także nie dziwcie się, jak ktoś nie miał przy pierwszego kontaktu, no sądzę, że większość z was na pamięć na tym programie już od lat realizuje, ale nawet jeśli ktoś dopiero by miał pierwszy kontakt z tym programem, to od razu uspokaja. Bardzo boży program, który w tytule książki mojej nazwałem programem nie z tej ziemi, dwanaście proków od Boga. Moi drodzy, zanim zaczniemy po pierwszej konferencji analizować ten program, Życia, to najpierw tu w Eucharystii zacznijmy od tego, kim jest dla nas Bóg i jak rozumiemy Boga, bo, bo Bóg jest w centrum tego programu. Więc I tak byśmy musieli w konferencjach do tego wracać, więc zacznijmy od razu od fundamentu. Mianowicie dzisiaj Jezus nam na tym pomaga w Ewangelii, bo pyta się uczniów, za kogo mnie uważają ludzie, za kogo wy mnie uważacie. No i święty, tam mówią, że za lat już wtedy zabitego, że zmartwychwstał za Jasza, za jednego z, z innych proroków. A Jezus pyta, a wy za kogo mi uważacie? Piotr odpowiada za Mesjasza Bożego. zła odpowiedź, nie można dać jeszcze lepszą. A nie dlatego, że jesteśmy lepsi od Piotra, tylko że więcej wiemy. Bo to jest pytanie Jezusa sprzed oddania za nas życia. Więc wtedy. Piotr już wiedział, że to jest Mesjasz Boży, że to jest ktoś, kto przyszedł z nieba, żeby nas ratować, przemieniać, ale nie wiedział jeszcze Piotr, jaką cenę zapłaci Bóg, który przychodzi do nas w ludzkiej naturze. Tego jeszcze nie wiedział, nie mógł wiedzieć. Jezus tu zapowiada, kiedy właśnie Piotr mówi, Ty jesteś Mesjaszem Bożym, to już zapowiada. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, przez starczyznę i tak dalej, zostanie zabity A trzeciego dnia zmartwychwstań. Więc Jezus tutaj wyjaśnia, o co chodzi z byciem Zbawicielem, z byciem Mesjaszem Bożym, że to nie będzie jakiś władca, który każe sobie służyć, który będzie nas tylko nauczał i pouczał, tylko to będzie ktoś, kto za nas oddażył. Bo już dla nas chrześcijan Bóg jest tym, tak się ujawił do końca, tym, który nas tak niesłychanie kocha, że za nas oddaje życie, żebyśmy byli pewni Jego miłości, żebyśmy Jego miłość naśladowali. Więc gdybym nie zapytał teraz Panie Jezusa, no, ale jestem mądrzej, bo już jesteśmy z perspektywy pozmawcych sami Jezusa, ale to Pan powiedział, tak jak teraz jestem, za Kogo mnie ma uważasz, no za tego, który mnie kocha najbardziej. No, proszę odpowiedź. Za samego Boga, który mnie kocha nad życiem, nie człowieka. No to zobaczmy w tej pierwszej refleksji na to, w jaki sposób Bóg nas kocha. Bo bez tego program dwunastu kroków będzie pusty. Bo od trzeciego kroku tam wszystko się dzieje właśnie w zawierzeniu Boga, Bogu. I mojej przeszłości, rozprawianie się z przeszłością i moja teraźniejszość, praca na sobą i teraz, i, I moje nadzieje na dobrą święto, też przyszłość, co się już tu zaczyna, tu i teraz, wszystko jest wokół Boga. Aż do jedna tego kroku gdzie chcę przez modlitwy i medytacje coraz lepiej poznawać wokół Boga i wypełnić na świętość. Więc już cały ten program jest wokół Boga. To zanim ten program zaczniemy analizować, no to właśnie to pytanie. W jaki sposób Bóg mnie kocha? Bo to, to jest oczywiste, że w Stanach Testamencie przedstawiał się jako ten, który jest miłością, na Nowym pokazał do końca, jak niesamowicie kocha. I najpierw pytanie: czy, czy jest potrzeba, żeby wyjaśniać sobie, może po raz kolejny, w jaki sposób Bóg nas kocha? Ktoś by powiedział, że niech nie, on nie, spróbował nas po swojemu jakoś upewnić, zapewnić, że, że Bóg nas kocha, to wystarczy. To będziemy tak niepowzięci, że pójdziemy przemienieni siłą tej pewności, że jesteśmy kochani przez Boga. Otóż, moi drodzy, jedynym sposobem, żeby nas upewnić i samego siebie upewnić, że, że, że Bóg mnie kocha i Ciebie, to jest przyglądanie się sposobowi, w jaki On kocha. Bo dopiero jak wiem dokładnie, dokładnie, w jaki sposób Bóg mnie kocha, dopiero będzie dla mnie oczywiste, no tak. Skoro kocham mnie na ten, ten sposób, to po pierwsze ja bym aż tak niezwykłego sposobu jakiś wiąże się z kimś, to cię nie sam cię kocha. I tylko tyle, że mnie zapewniasz. Jest tak uważny wobec mnie. Na przykład powiedziałam mu miesiąc temu, mniej więcej, że 4 października będę, ale do miesiąc temu, będę miała taki ciężki egzamin. No i będę się musiała za noc uczyć. Koleżanka będę się przygotować też wcześniej, ale, ale przed tym egzaminem wszyscy tak robią. studenci u tego strasznie twardego profesora. I mu tylko raz wspomniała. I do tego późnego wieczora, tegoż właśnie wieczora mi. Dzwoni, wiem, pamiętam. Mówiłaś mi miesiąc temu, że będziesz miała ten trudny egzamin na początek roku, powiedzmy, i, i że będziesz niestety sama, się, się uczyć. Ja tylko teraz dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że jestem przy tobie. I co pół godziny że wysłał SMS-a serduszkiem, że czułam, że się modlę. Na przykład, czy powiem, coś tam że się wygadała mam, mam o tato, że tam jakiś tam problem miałam, powiedzmy, że polało mnie kolano. On y, po dwóch godzinach już mi zadzwonił, odczytał się wszystko ze możliwe na temat bólu kolan i, i, i, i mi znalazł sam jakąś najnowszą maść i mi się z To jest konkret, więc jeżeli ona dał się badać takie konkrety, na przykład, no, to to oni mi znalazł, że rzeczywiście ten mężczyzna Cię kocha. Bo jak on tak okazuje miłość, z taką czułością, z taką empatią, z takim poświęceniem, że też nie śmiecił jak Ty. Powiedzmy nawet o drobnym bólu, to on już przełoże internet. Jak początkujące dziecko, że tak powiem, robi siłkówkę pod siebie, po nocach się budzi, płacze, próbuje tam jedzonkiem, jak, się, jak nie smakuje, krzyczy, ja się, albo śmieje się na pogrzebie, jeśli zaprowadziłem. Bo akurat tak jest dzień, że to jest to dziecko takim maleńkiem. Robi to, co chce. A jak ma naście lat, no to może być jakiś kryzys, jakieś uzależnienie, rodzice odkrywają, się wieją, i jeśli kochają, kochają nadal. Za co? Za nic. Bóg nas kocha. Za nic. Jesteśmy wszyscy kochani i bez żadnej naszej zasługi. Ani nie musimy zasługiwać, ani nie mamy szans zasługiwać na miłość samego Boga, na miłość człowieka, za dopiero pana świata. Ale na szczęście nie musimy zasługiwać. Kocha nas za nic. I tutaj to jest dobra nowina dla Pani zwłaszcza. Dawniej myślałem, jak jeszcze byłem młodym, Mało rozumny. No, nie wiem, czy zmieniła, żeby jak tak, ale no to tam u nas Panów to ciężko. W każdym razie, dawniej byłem przekonany, że Panie są bardziej pewne miłości Boga do siebie niż my Panowie. No, bo Panie nie. bardziej kochają. Są oczywiście wyjątki. Są, są to i mężczyźni zdradzeni przez własne żony, które są okrutne, i tak dalej, no, ale to są wyjątki. Statystycznie zdecydowanie więcej mężczyźni krzywdziły kobiety, niż jesteśmy krzywdzeni <Ky> statystycznie. że już Dzięki. wycofanie w miłości. Nie ma takiego Kiedy Jezus upomina strasznych grzeszących, to mówi, nawróćcie się, bo jeśli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. To nam los Sotomy i gomory jest lżejszy niż wasz. Więc jeśli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. Ale nie mówi, jeśli się nie nawrócicie, to was przestanę kochać. Nigdy. Nie przestanę was kochać, nawet was nie będę nawet próbował postraszyć, wycofanie też nikogo nie straszcie z wycofaniem miłości. Ani, ani męża, ani żony, ani mama, ani tata, ani syna córki. Choćby byli diabelscy tu i teraz. To powiedz, jak będziesz taki diabelski, a będziesz taki okrutny, będziesz łamał ma przysięgę, będziesz próbował traczyć mnie dzieci, to się będę bronić. O no, tym będzie Separacji małżeńskiej włącznie, do wezwania policji włącznie, do skierowania przesąd na przemocową terapię włącznie i tak dalej, do zakazu serpu przemocą co do domu łącznie, będę się bronić, ale nie przestanę cię kochać. Miłość jest niepodważalna. Czy synu córko, jeśli będziesz chodzić na drogę dalej, uzależnieć, czy bardziej wrócić w tym, będziesz pogle się zachowywał około, będę się bronić, bardziej nie przestanę kochać. Bóg się i za nic, i nie odwołanie. Po trzecie Bóg kocha nas z bliska. Nie tylko za nic, nie tylko na zawsze, nie odwołanie, ale z bliska. To jest niesłychanie ważne. W Starym Testamencie ludzie mówili myśleć, że Bóg ich kocha z daleka, że w kocha, daje znaki, czyni cuda, ale no, ktoś mógłby powiedzieć, w Starym Testamencie. Panie Boże, no co mi to daje, że mnie tak ogromnie nawet kochasz? No nie jestem ci wdzięczny, ale to mi, daję właściwie nic, bo ty gdzieś tam w tajemniczym, dalekim, wygodnym niebie. Ja tutaj na tej strasznej ziemi kładam niebie. którą żeśmy zamienili po części w Dolinę Ciemności, wpadł łez. to co mi to daje Panie Boże, kiedy ja jestem na przykład, ja żona i mama dręczona mężem, dorosłem czy do dziećmi w kryzysie, jestem szatańsko wręcz dręczona, to co mi to daje ta świadomość, że gdzieś tam w świata w niczym tajemniczym niebie, ktoś nie kocha. Tyle daje, albo nie znać Zwłaszcza tak cierpienia. to żebyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha z bliska, to przyszedł na tę, ziemię, na tę Ziemię osobiście, właśnie, w swoim synu, który stał się człowiekiem, żeby nam okazywać miłość z bliska. Dosłownie na dotyk, ale dosłownie na dotyk. Tu w Wersji znaleźć to samo. Przy Komunii świętej. Na dotyk jest, jest blisko nas, nawet bardziej, bo wchodzi do środka, naszego środka jest bliżej mnie niż ja sam siebie. Nie tylko duchowo, ale fizycznie sam w moim środku. A więc Bóg nas kocha z bliska. Dlaczego to jest takie ważne? Fizycznie z bliska. No bo im bliżej jest ten, kto mnie tym bardziej mi Jeżeli mamy kogoś bliskiego, czy wspaniałego przyjaciela, który ogromnie kocha nas, ale jest daleko stąd fizycznie, tak, czy że za granicą, no to jasne, że nas umacnia swoim istnieniem, dzwonieniem, e, innymi znakami, ale jeśli przyjedzie, jeśli jest obok nas, jeśli e, chroni nas swoją obecnością, fizycznie jest przy nas, jeszcze nas przytula, e, no to umacnia nas dużo bardziej niż wtedy, kiedy jest daleko od nas. To jest ten sam człowiek, to samo sobie ślubują nie tylko miłość, że Cię będę kochał najbardziej, że o mężu, bo to jest jakiegoś małżeństwem, Ciebie go to najbardziej. Po Bogu jesteś pierwszą osobą w moim życiu, w moim sercu, przed rodzicami, przed dziećmi, przed wokami, przed przyjaciółmi, przed rodzeństwem. Bezwzględnie jesteś pierwszą osobą. Czy pierwszą po Bogu, a z ludzi bezwzględnie najbardziej nie tylko ci ślubuje miłość małżeńską, czyli tą największą, bezwzględnie największą w relacjach międzyludzkich, ale ci, ci ślubuję, że cię nie opuszczam. Przysięga małżecka jest genialnie sformułowana, że cię nie opuszcza, czyli, że będę cię okazywał miłość z bliska do mojej śmierci. Rodzice mogę okazać miłość z daleka, dzieciom, jak dorosłym, pójdą świat, e, przyjaciołom, rodzeństwu, a tobie, lono, tobie mężu, się, okazywać tak jak Jezus przyszedł na ziemię, żeby nam okazywać miłość z bliska i został w Baristii, żeby nam okazywać miłość z jeszcze bliższego bliska. Przy okazji dygresja ale ważna. Mianowicie jak ktoś przychodzi do mnie, na przykład mężczyzna, bo to części, który odszedł od żony, poszedł z kochanką, oczywiście identyczne zasady dla żony, jeśli odeszła, i mój że chce się wyspowiadać spowiadać, no i zaczyna się spowiadać, mówi, już postanowiłem z kochanką, przynajmniej z mojej strony, Zgadza czy nie, ale ja za siebie wierzę, że postanowiłem żyć w tak zwanym białym małżeństwie, nie współżyć i już nie współżyłem takiego czasu, że że współżyłem wcześniej, czy, czy to samo rozrzeszenie mogli się do komuś? Wtedy pytam, a co z twoją żoną w tym przypadku? Ma kochanka? Nie, no żona jest po wierna, została z dziećmi, dała mi wiele, wiele razy mi mówiła, że jeśli się nawrócę, jest gotowa mi przyjąć, Wiem, to ja to ja Ci nie mogę dać rozgrzeczenia. Ja to nie przyjmuję, że że nie służy już. Chwała Ci za to, że nie służy z kochanką, to masz jeden grzech śmiertelny mniej, nieco co możesz, ale masz drugi grzech śmiertelny. Jaki? Zaniedbanie w miłości, żonie z bliska. Bo nie tylko ślubowałeś, że Cię nie obówię, że Miłość z bliska. Ty teraz miłość z bliska okazujesz kochance. spójrz się seksualnie, ale nadal jesteś przy niej i jej okazujesz taką wsparcie, tą podstawową miłość z bliska, zamiast żony. Żony śrubowałeś. Okazuje miłość z bliska. Więc dopóki nie wrócisz nawrócony do żony, nie mogę Ci wiedzieć Komu nie mówisz? Zofia jak przed, jako ten, który schło. się w ręce strasznych ludzi i pozwoli się zmasakrować i zabić. I wróci. Nie będzie nami rozczarowany, nie wróci, żeby nas upominać, żeby się puścić, tylko żeby potwierdzić, że kocha. Czyli ko... Co to znaczy, że Bóg sobie daje życie? Pozwala się skazać na śmierć, potraktować jak złoczyńca, pozwolić, żeby to Barabasza bandytę wybrali i puścili na wolność, a nie jego. Więc co to znaczy? To znaczy, aż się boję powiedzieć, to znaczy, że Twój i mój los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los, niż Jego własny los. No. Kto by wymyślił Boga, co no to się teraz popłaczę, bez kto by wymyślił Boga, który do tego szaleńczego stopnia, kocha nas ludzi, w Panówsze świata, że Jego własny los nie będzie dla Niego tak ważny jak nasz los? Można go liczować oprócz, poniżać, potraktować jak złoczyńcę, skazać na najstraszniejszą śmierć. Przyjmie to, gdybym tylko wiedział, że mi kocha za każdą cenę nieodwoła miłości. Nie zniechęci się, nie, nie zemści, nie odwoła miłości. No, no, kto by, żaden mężczyzna by takiej miłości Boga nie wymyślił, a Biblię pisali mężczyźni, ale nawet gdyby kobiety pisały też by ich próbowały wymyśleć Boga najbardziej kochającego, jak tylko nasza ludzka fantazja i marzenia pozwalają wymyśleć. Nikt z nas do tego punktu nie Bo teraz to wiemy, bo Bóg nas tak zaskoczył ale jakbyśmy nie wiedzieli mogę zaniedbać za wychowanie yy, dzieci, mogę się upijać, bać, mogę popełnić na samobójstwo, a on musi się cudownie ratować. No jak aż tak niesamowicie kocha. No to nie ma wyjścia. Otóż Bóg, Bóg kocha mądrze. Wiem, że nam ludziom jest to trudno pogodzić. Kobietom jest łatwiej naśladować miłość Boga w tych aspektach wcześniej wymienionych. A więc, yy, bo łatwiej kobietom niż nam no, kochać naprawdę za nic. Kochać naprawdę nieodwołalnie, nawet są dręczone przez jakiegoś mężczyznę, tatę, męża, syna, brata. W strasznym kryzysie kobietom jest łatwiej okazać się tak z bliska, tak widzialnie, przez obecność, objawność, czułość, tak serdecznie do oddania życia, zwłaszcza na raty, od świtu do nocy. Ale wiele kobiet ryzykuje, że kocha niemądrze, naiwnie. Nie będziemy dużo o tym mówili w rewelacjach. 12 Więc Z kolei nam lężczyzną jest łatwiej, jeśli już kochamy, daj Boże, łatwiej jest kochać się w miarę mądrze o tym za chwilę, natomiast już nie jesteśmy aż tak czuli, nie, nie tylko jak Jezus i tak ofiarni, tak serdeczni, ale też nie tak ofiarni, czuli, serdeczni, jak kobiety, te też szlachetne na Boże. Natomiast Bóg nie ma takich problemów, bo Bóg to, nie, nie On jest na nasz obraz stworzony, to my na Jego obraz, no, ale nie jesteśmy Bogiem. Więc On potrafi on świetnie łączyć miłość heroiczną. Niesamowita mądrość, niesamowicę lecz niesamowita. Otóż jak to robił Jezus, już tego na koniec. Wystarczy podzielić ludzi na trzy grupy, wszystko będzie jasne. Kiedy Jezus to pierwszą grupę ludzi, szlachetnych, uczciwych Bożek, to no taki, jak to ja okazywał miłość bardzo radośnie, przytulał, rozgrzeszał, pozdrawiał, karmił, wspierał, patrzył z czułością, stawiał za wzór, chronił przed krzycielami. Ktoś powiedział, no tylko tak można okazywać miłość? No jak inaczej? A jakby ktoś z nas tylko tak umiał okazywać miłość, że chronię, że wspieram, że ufam, że pomagam, to byśmy świetnie kochali ludzi szlachetnych i byśmy w ogóle nie umieli kochać reszty ludzkości. Byłaby katastrofa. Bo byśmy resztę ludzkości okazywali miłość tak samo, jak się powinna okazywać miłość wyłącznie ludziom szlachetnym. Kiedy jest spotkał drugą grupę ludzi, mianowicie ludzi w kryzysie, ludzi ciężko rzyszących, Natychmiast zmieniał sposób pokazywania miłości. Nie przytulał, nie chwalił, nie stawiał za wzór, nie pomagał, tylko przy... nie tolerował, nie akceptował. Wyrzućmy te pogańskie słowa, które wymyślili cynicy, żeby ich nie konfrontować z o nich. Więc nie tolerował, nie akceptował, tylko stanowczo upominam. Albo się nawrócić, albo marnie z a jak nie reagowali, to strzypywał, był ze stóp i odchodził. Z miłością nieodwołaną, miłością każdego z bliska, miłością widzialną przez obecność, wiarność, czułość, miłością nad życiem nas dobra, a jednocześnie miłością mądrą. Jeśli robimy coś dobrego, to nas wspiera niesłychanie. Jeśli błądzimy, to nas upomina bardzo twardo, chyba że to zaruszymy. A jeśli jesteśmy drańscy, podli, to się sam przed nami broni, a przede wszystkim uczy. Nasze ofiary, żeby się przed nami broniły. Kościół wierny Jezusowi, nie każdy ksiądz jest wierny Jezusowi, ale kościół przynajmniej katolicki wierny Jezusowi. Nigdy nie uznał złodów, bo, bo nigdy nie zapis człowieka, który składał przy Cię i złożyć ksiądz to szanuje. i Ci też przypominam do Twojej przysiędze, człowieku. Jeszcze znam jak Ty sobie z siebie, z Boga, z małżonka, z dzieci, to ja Ci to ja, będę przypominał coś do bo Boga, bo, Ci spokojnie dam czy wiernie realizował sięgienie. Więc Kościół nigdy nie uzna rozwodu, Zobaczcie, pozytywny aspekt nie dlatego, że to grzech, że obraza Boga, bo się nie wrażał bo Ciebie. Tylko dlatego, że pozytywny aspekt, pozytywny motyw Kościół nigdy nie uzna rozwodów, bo Kościół nigdy nie zapisz człowieka, który złożył przysięgę małżeńską. To jest argument. To tłumaczy też młodzieży. To jest pozytywny aspekt szacunku do człowieka składającego ty możesz kupić człowieku swoje własne przysięgi, ale jak się on z nie odbił. ja cię dzisiaj...